48 tygodnia 2014 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski, muszę zapowiedzieć Was, bez Waszego głosu, znaczy nie, Wojtka muszę zapowiedzieć, także go nie YouTube. będzie słychać. Eee, co YouTube? Nagranie. A, jeszcze włączyć trzeba nagrania, oczywiście, widzisz. O, rozpocznij transmisję. Właśnie rozpoczęliśmy transmisję na żywo, 48 tygodnia nowin. Wiki Radia. Zapraszamy do słuchania nas na YouTubie, na kanale naszego podcastu nowiny.podcasty.info. Dzisiaj dużo się dzieje tutaj w studiu. Mamy, cztery osoby są w studiu w MDK od lewej. Krzysztof Machocki. Dzień dobry. Marek Mazurkiewicz. Witam. I Szymon Grabarczuk. Dzień dobry. No i daleko, daleko w Gdańsku, którego w tej chwili nie usłyszycie, a może usłyszycie, może zróbmy, no nie, bo muszę muzykę wyłączyć, więc za chwilkę przywita się z nami również Wojciech Pędzich z Gdańska. Możemy chyba już ten piękny utwór, który nam towarzyszy od samego początku, wyłączyć i usłyszeć Wojtka. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Internet zbliża ludzi do Gdańska, po kablu nie jest tak daleko. No właśnie. Jesteśmy też na żywo w hangoutcie tak zwanym, więc jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do nas, to zapraszamy w soboty po godzinie 12:00. Dzisiaj jest już 12.30, ale no, kłopoty organizacyjne, bo dzisiaj tutaj mamy Dużo się będzie działo w naszym, w okolicach naszego studia. Na górze w sali galeryjnej już jest gotowa wystawa Wiki lubi zabytki z nagrodzonymi pracami z tego roku, z 2004, 2014 roku. Tak 10 lat bym po le pominął sobie, <śmiech> ale to właściwie co to za różnica, nie? E, e, wszystkie prace nagrodzane wiszą, no i dzisiaj przyjadą jeszcze razem z prezesem stowarzyszenia kolejne prace, które były w poprzednich latach nagradzane i będą tutaj również przywieszone, ale tylko 14 z nich się znajdzie. Herbata, kawa będzie, a już nawet jest, jak słychać u Szymona. Będzie tort również z okazji 500 tysięcznego hasła w Wikisłowniku. Mówmy pół milionowego, lepiej brzmi. O, no pewnie. Pół miliona haseł w Wikisłowniku polskim. Mamy również galę konkursu Wiki lubi Zabytki, która odbędzie się w sali 105, takiej w sali teatralnej wręczenie nagród, laureaci o godzinie 16.00 zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury Łazienkowska 7. No, ale to nie zwalnia nas z obowiązku czy z, z takiej przyjemności zaprezentowania tych wydarzeń, które odbyły się w ostatnim czasie i o których chcemy powiedzieć. No, na ten tort to już ślinka cieknie. Poli przywozi jakieś kanapki smaczne, także z Łodzi jadą. Pan Kanapka bodajże, to się nazywa ta firma, bardzo fajnie. No i warszawskie otwarte wiki spotkania dzisiaj są jednocześnie właśnie na górze w sali galeryjnej. Też będzie można z nami do 20.00 sobie poedytować. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy gorąco albo przez kanał na IRCU, żeby się z nami kontaktować, albo na żywo w Młodzieżowym Domu Kultury Łazienkowska 7. No dobrze, no to ten temat taki duży tutaj na początek już omówiłem. Drugi przesunięty jest, nie, podsumowanie miesiąca wyróżnionego artykułu. Kto z panów? Może najpierw spisz treści? No dobrze, czyli podsumowanie miesiąca wyróżnionego artykułu, potem będziemy mówili o badaniu użyteczności stron pomocy, o projekcie Kolendy Polskie i jego drugiej edycji, jak Wikipedia opisuje Holokaust. To jest artykuł, o którym będziemy mówić. Jest praca w Wikimedia Foundation na stanowisku łącznika ze społecznością. To kolejny temat. Abi Ripsta z WMF szuka chętnych do wypełnienia badania który odbywa się po angielsku, też o tym opowiemy niekoniecznie chyba w tej kolejności, ale kolejność będzie można potem sobie odnaleźć w notatkach do audycji nowiny.podcasty.info, tam wszystkie notatki, wszystkie audycje, które do tej pory nagraliśmy. No to co, podsumowanie miesiąca wyróżnionego artykułu co tam się takiego wydarzyło. Kto do, dodał ten y, temat? <grym> ja nie wiem. wiem, ale widzę, że jest pomyłka w tabeli, bo ja tam jestem, nie wiem dlaczego. W A mnie nie, nie ma, więc jest, jest okej. Okay. <grym> A, to jest kwestia techniczna, natomiast kwestia ważna jest taka, że tutaj wśród artykułów, które faktycznie zostały wyróżnione, pojawia się na miejscu piątym Denga, czyli artykuł, o którym mówiliśmy już kilkukrotnie, bo to jest ten sam artykuł, który z wersji angielskiej został wydrukowany jakoś ze dwa miesiące temu w czasopiśmie naukowym, medycznym, praktycznie bez skreśleń, przeszedł owszem proces redakcyjny i wewnętrzny, a następnie wybrano pięciu głównych autorów i to się ukazało drukiem, i w internecie, jako w renomowanym czasopiśmie, skierowanym do lekarzy i teoretyków medycyny, e, artykuł z Wikipedii. Także to był taki w sumie kamień milowy dla projektu i artykuł mm -hmm. został przetłumaczony na wersję polską i obecnie stał się e, naszym artykułem na medal, więc myślę, że to ciekawy temat. W linku znajdziecie wszystkie statystyki, ile osób wzięło udział. No tutaj nie ma podliczenia, ile osób, tak, nie ma tutaj liczby porządkowej. Ale jest, ile punktów najwięcej zdobyto, mianowicie Kenwright zdobył najwięcej punktów za artykuły na medal dobre i ilustracje też ma jakieś tutaj punkty. No ale to, co najważniejsze, to artykułów na medal zostało przyjętych 16 aż, artykuły na medal, to jest chyba najwyższe wyróżnienie e, artykułu. Zgadza się. E, Nieprzyjętych e, było pięć, a odebrane są też dwa wyróżnienia e, artykułu na medal. Natomiast listy na medal, no to jest ich cztery, wiadomo, że mniej, no bo to są listy, wszystkich tam, z, no są listy, tam to nie są artykuły. Dobrych no, czy, artykułów, więc właśnie mm -hmm. niekoniecznie wiadomo, że mniej, ale no, no mniej. No raczej mniej, bo to jest taka kategoria sumująca, jak listy artykułów. Tak? Ale wydaje mi się, że listę na medal trochę łatwiej może być zrobić niż e, artykuł pełnotekstowy. Mm -hmm. 66 dobrych artykułów zostało przyjętych, e, odebrano 5 tytułów e, arty dobrych artykułów, no i nie przyjęto pięciu zgłoszonych. Co jest bardzo ważne w ogóle w tym podsumowaniu, to to, że warto sobie jakoś porównać podsumowanie MWA z 2014 roku z, z takim samym podsumowaniem z 2013 roku, czyli wtedy, kiedy miesiąc wyróżnionego artykułu był przeprowadzany po raz pierwszy. Nie patrzyłem jeszcze dokładnie, jak właśnie tak szczegółowo, co się zmieniło, czy coś, czegoś jest więcej, czy czegoś jest mniej, ale tak patrząc szybciutko po URL-u, bo to jest dokładnie taka sama nazwa strony, tylko wystarczy czwórkę zmienić na trójkę. I w historii autorów widać, że to podsumowanie 2013 roku to jest większa strona, obszerniejsza, czyli jest więcej danych, czyli no już pierwsze takie spostrzeżenie, prawdopodobnie w tym roku aktywność w ramach miesiąca wyróżnego artykułu była mniejsza niż rok temu. I z tego, co mi się wydaje, chociaż nie jestem w stałym kontakcie z chyba głównym organizatorem, czyli tam Open BK, jeżeli dobrze wymawiam, to w tym roku ta, ta akcja na początku nie była tak, no nie cieszyła się taką popularnością jak rok temu. Też mówię cały czas o tej właśnie fazie początkowej. Natomiast z tych całkiem ładnych liczb wnioskuję, że później może jakoś bardziej pod koniec yy, yy, część wikipedystów uratowała sytuację i yy, no nie okazało się to taką klapą, na jaką by wyglądało na samym początku. Mm -hmm. A jak często odbywa się taki miesiąc wyróżnionego artykułu? Co roku. Raz w roku. No właśnie dlatego powiedziałem, że warto porównać, porównać z tym roku. wcześniejszym mm -hmm. 2013. No ale nie, nie, nie szeszmy defetyzmu tutaj, no 16 nie, no, wyróżnionych artykułów, dobrze. to jest uważam całkiem niezła średnia. Y, 16, 16 w jakim okresie? Wśród artykułów na medal na naszej liście? Wiesz co? Powiem tak. Regulamin przewiduje, że to jest miesiąc przed, przed urodzinami Wikipedii, plus jeszcze ten okres, kiedy. Żebym się teraz dobrze wysłowił. O ile dobrze pamiętam, jeżeli urodziny Wikipedii mamy 25-6 września, tak? 6, 6. To miesiąc wyróżnionego artykułu zaczyna się 26 sierpnia, a proces przyznawania ANM trwa 30 dni, w związku z czym, jeżeli ostatniego dnia tego miesiąca zgłosimy, to jeszcze mamy no 30 dni do dopiero zakończenia ostatnich zgłoszonych, a więc właściwie 2 miesiące 16 medalowych, a kiedyś Ferrari mi mówiła, że 25 dobrych miesięcznie przybywało. Nie wiem, jak, jakie są liczby z ANM, ale no, ja jestem sceptyczny wobec wszystkiego, więc po prostu zauważam tendencję spadkową. E, tam. Ja Zasta widzę, że jest dużo nowych, po prostu dobrych artykułów i bardzo dobrze. Ilustracji Uwiazaj. na medal jeszcze. E. Zastanawia mnie, czy te akcje podnoszą nam ilość artykułów, czy tylko przenoszą czas ich powstawania, czas ich publikacji. Bo być może jest tak, że ludzie po prostu na przykład wstrzymują się z publikacją do akcji. Możliwe, chociaż no, myślę, że to nie jest, nie ma takiego dużego zjawiska, bo to by musiało oznaczać, że miesiąc wyróżnionego artykułu cieszy się taką opinią i tak daje motywację do udziału, że odbiera motywację do tworzenia poza czasem swojego trwania. Taki na przykład schemat można zaobserwować w przypadku niektórych użytkowników i DNA. Oni wolą się pobawić w tą podaj cegłę niż tworzyć artykuły kiedykolwiek indziej. Ale to też nie wiem, czy trwa zjawisko dalej, czy nie było wcześniej może tego. Dobra, w każdym razie koniec dyskusji. <grych> no, ciekawe podsumowanie. Tak naprawdę musiałbym poświęcić temu przynajmniej kwadrans, żeby coś konkretnego takiego, już taką analizę naprawdę, yy, powiedzieć, jak to wygląda. No, przybywa nam w każdym razie, to nie są wszystkie te artykuły, które no tak naprawdę są dobre, tylko to są zgłoszone, prawda? Więc być może jest ich więcej, a wcale niewidoczne są, bo ktoś nie zgłosił. Oczywiście. Także, no a przyjętych ilustracji jest 10 ilustracji na medal, nie przyjętych 12. Hmm, no to tutaj jest duża dysproporcja. No ale mm, widocznie, nie wiem, jakoś te ilustracje trudniej przechodzą takie lepsze, zwłaszcza, że ostatnio był konkurs, który pewnie wykosił sporo tych, tych rzeczy, tam dodało się jako ilustrację na medal. W każdym razie ciekawe zestawienia, podsumowanie tego miesiąca wyróżnionego artykułu, który skończył się 26 września, 127 propozycji było wszystkich, do uzyskania lub cofnięcia statusu jednego z najlepszych haseł w polskiej Wikipedii. Warto przypomnieć, że na stronie głównej Wikipedii właśnie można znaleźć wszystkie wyróżnione, to znaczy link do, do wyróżnionych haseł i sobie po prostu przeglądać je w ten sposób. Tak jak to kiedyś się robiło, po prostu otwierając encyklopedię na dowolnej stronie, można było sobie poczytać takie odczapy, że tak powiem, artykuły. U nas też mamy losu i strunę. Jest. No właśnie, taka kosteczka chyba jeszcze tam funkcjonuje ciągle. Kosteczka może i nie, ale... To, co jest ważne w tym wszystkim, to to, że w czasie dziesiątych urodzin Wikipedii jeden z ojców założycieli, zdaje się PTJ, powiedział właśnie, że, że fajnie by było cieszyć się na stronie głównej, chwalić się liczbą, bardziej liczbą wyróżnionych niż liczbą wszystkich artykułów, bo wszystkich artykułów mhm, to jest zupełnie inna filozofia, inna metoda i tak dalej. I no, postanowiłem właśnie spełnić to jego życzenie po jakimś tam dłuższym czasie od tego 2010 roku, no i w tym momencie właśnie mamy, więc jest 2758 w tym momencie. A kostki nie mamy, mamy tylko guzik już. Tak. No, ale to też można skorzystać z guzika, no i nie, nie szkodzi, co za różnica. Badanie użyteczności stron pomocy. To jest to, co jest reklamowane na wow.wikimedia.pl, również, czyli podczas warszawskich otwartych wiki spotkań. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu użyteczności stron pomocy. Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy zaczynają, szukają pomocy i, i chcą kliknąć w przydatne jakieś łącze. Jak już ktoś wejdzie głębiej, już rozwiązał swoje podstawowe problemy i no to po prostu nie ma takiej potrzeby, już nie, nie zagląda do tego. Natomiast zależy nam na tym, żeby osoby, które no jeszcze, jeszcze, pamiętają jak to było albo, albo jeszcze szukają czegoś pomocy, żeby pomogły ustawić te strony pomocy tak, żeby one były bardziej yy, przyjazne nowemu użytkownikowi. No, jest, oczywiście tak, to oczywiście działanie w, w celu obniżenia barier wejścia e, do Wikipedii nowym nowym edytorom. Też, tak? jeżeli, też. jeżeli system też. pomocy jest um, nieprzyjazny, jeżeli system pomocy jest nieklarowny, no to działa jedna z pierwszych zasad um, użyteczności tak zwanego user experience, że jeżeli nie znajdziemy od razu, natychmiast tego, czego szukamy, to się wycofujemy i, i się poddajemy. Też, Więc aczkolwiek... Ten, ten samyś, to by Aczkolwiek, jeżeli chodzi o część stron pomocy poświęconą nowym użytkownikom, takich ściśle nakierowanych na nowicjuszy, to tutaj tak dużej tragedii nie ma, dlatego że całkiem dobrze funkcjonuje już kilka stron dla nich im poświęconych. Natomiast największy szkopuł jest przy tych stronach, które służą właściwie wszystkim w różnym stopniu, w różnych sytuacjach, różnym ludziom i na przykład takie rzeczy jak y, dodawanie przypisów tworzenie nowych artykułów, edytowanie artykułów, y, styl y, zalecany, y, czy gdzieś tam coś wyboldować, czy nie, czy gdzieś coś dać pochłową uczcionką, czy nie, dlaczego półpauza, a dlaczego nie dywiz, a dlaczego nie coś tam, y, dlaczego ponadczasowość i jest mnóstwo, mnóstwo takich zagadnień, a jeszcze kilka lat temu pamiętam, jak kilka osób mówiło, że fajnie by było, żeby w stronach pomocy też było więcej informacji dla ludzi, bardziej zaawansowanych. No, bo to, że wiesz, że nie dywiz, tylko pół pauza, to jest dobra, okej, okay, ale czy znasz funkcję parsera, a czy umiałbyś się wykorzystać, bo być może one by Ci znacznie ułatwiły życie, tylko Ty sobie z tego nawet nie zdajesz sprawy. A magiczne słowa? Magiczne słowa? No magiczne słowa to może troszkę częściej są urutkowane. W każdym razie yy, strony pomocy to jest, to, to nawet nie jest jeden system, to jest kilka systemów. Yy, bariery wejścia to jest tylko jeden problem z kilku właściwie równorzędnych. Właśnie patrzę jest na. jest taki dosyć palący, bo, bo odpływ aktywnych użytkowników i brak dopływu nowych. Oczywiście. Jest problemem. No oczywiście. I w tym momencie patrzę na statystykę. Tych osób, które już wzięły udział w y, tym badaniu. Nie będę mówił wszystkiego, dlatego że mam y, zamiar szerzej trochę powiedzieć na wowie, y, a potem ewentualnie po wowie, y, na, na nowinach. W każdym razie uchylę troszeczkę rąbka tajemnicy, że w tym momencie około 80% osób, które wzięły udział w tym badaniu, to są osoby, które sobie, siebie określiły jako doświadczeni Wikipedyści. 80% osób, z czego prawie wszyscy wzięli udział pierwszego dnia, tuż po ukazaniu się w ogóle wiadomości o tym badaniu. Mhm. E, okazjonalnych tylko czterech, początkujących tylko jeden. Dlatego właśnie to badanie będzie trwało jeszcze i trwało, żeby zmienić te proporcje. Początkujących potrzebujemy więcej. Potrzebujemy okazjonalnych, potrzebujemy początkujących. Ja bardzo dobrze sobie zdaję sprawę z, z mojej normalnej działalności w tak zwanym mainie, w artykułach że bardzo dużo dobrych treści potrafią dodać ci, którzy są okazjonal, okazjonalnymi tylko edytorami. E, społeczność, Wiki, Oni się właśnie, właściwie nie zaliczają do społeczności Wikipedii, dlatego że nie edytują stron e, takich jak kawiarenka, a jeżeli już, to bardzo rzadko, potrafią działać w wikipedii od początku. E, i po prostu działają sobie na, tej, na tym drugim planie, gdzieś tej, z tej takiej drugiej linii. Yy, no, mówiąc, takie impulsowe działanie, po prostu coś widzę, chcę poprawić, coś yy, mi przyszło do głowy. Niekoniecznie, niekoniecznie impulsowym. Mm -hmm. To może być też zaplanowane, regularne, ale po prostu czy to mniej czasu, czy to oni nie, nie czują potrzeby y, uczestniczenia w życiu wolnej kultury i tak dalej, po prostu chcą się dzielić wiedzą bez otoczki jakiejś filozofii, czy, czy bez dawania z siebie bardzo dużo y, naraz. Y, I takich ludzi jest dużo, niestety on, ich też ubywa, ale właśnie strony pomocy też mają być dla nich, więc y, trzeba sobie uświadomić, że y, ci użytkownicy są bardzo zróżnicowani i teraz nawet jeżeli robimy takie badanie i 20 czy 30 doświadczonych osób nam odpowie w ciągu dwóch dni, to my jeszcze i tak ze dwa miesiące czekamy na tych pięciu, którzy wchodzą sobie tylko raz na jakiś czas. No ja pamiętam, że takim, no szukałem kiedyś pomocy w Wikipedii i dowiedziałem się, że na stronie dyskusji mam kogoś napisać albo przydzielić, poszukać sobie przewodnika albo w kawiarence, no ale jak zobaczyłem, że to działa w ten sposób, że że ja coś wpisuję na tej stronie dyskusji, a, a, a to ktoś potem przeczyta po czterech dniach, a odpowie po siedmiu i ja się o tym dowiem po dwudziestu dniach, no to po prostu to, to zupełnie dla mnie traciło sens. No jasne, dlatego właśnie są prace nad flow. No właśnie, właśnie, to, to, to no konieczne to jest, wręcz konieczne, tak bo, bo no już w tej chwili nikt się w ten sposób nie komunikuje, że zadaje pytanie, na które oczekuje odpowiedzi po trzech dniach. To z urzędami ewentualnie się tak w tej chwili komunikujemy, już tylko. Tak, aczkolwiek należy y, też zauważyć, że niektórzy wikipedyści uważają, że tego typu wszelkie usprawnienia, udogodnienia, wydziwienia, wariacje z tym, co się wyrabia, z naszym normalnym mediawiki to to jest skandal i rozruba w biały dzień. I proszę żadnego mi tutaj nie dodawać, ja normalnie wolę rzeźbić w kodzie. I takich ludzi też jest dużo. No. A z drugiej strony nagle mi się przypomina poznańska prezentacja Piotrka Gackowskiego, który w bardzo fajny i dobitny sposób przedstawił na przykładzie podziękowań, że wszelkie krzyki Armagedon wszyscy umrą, wcale nie, nie, nie przeradzają się w rzeczywistość, jeżeli już mówimy o, o tym, co chociażby taki rejestr podziękowań, taka możliwość podziękowania wprowadza. No tutaj naprawdę trzeba odnotować właśnie znowu, że y, ja się trochę czuję jak taki dealer narkotyków. Wiem, że nawet jeżeli ci zmienię dawkę i będziesz miał mniejszy procent tego, tej, tej substancji, to i tak będziesz edytował. Więc nawet jeżeli y, będę współpracował gdzieś tam, zmienię ci wszystkie strony pomocy, zrobić jakiś flow, znaczy ja nie, tego nie robię, albo przynajmniej pomogę wdrożyć. Na przykład wywrę nacisk na tych pracowników fundacji, żeby w polskojęzycznej wikipedii, żeby było szybciej. Tak już nieraz robiłem. To, to co? to Czy nasza społeczność w ogóle o tym wie, że nie musiała tak wcześnie? Nie. Czy ktoś z tego powodu odszedł? Nie. No właśnie. A I wiemy tak naprawdę... to, że Nie. Znowu mi się przypominają komentarze pod Widać. badaniem Visual Editora wśród, wśród użytkowników zaawansowanych, gdzie kilka razy się przejawiała wypowiedź ja będę edytował, tylko mi nie wyłączajcie edytowania kodu. Ja będę edytował i dalej będę edytował, jeżeli tylko będę możliwość miał edytowania kodu. Tak jest. No myślę, że ta edycja kodu zostanie, no, nawet jeśli będzie trudniejsza do znalezienia, bo w tej chwili jest już nie jako domyślna, tylko jako jako opcjonalna, to już tylko dla no. tych starszych, którzy tam po prostu wiedzą, gdzie kliknąć. N N N jak teraz ktoś na nowo no wchodzi, tak, no to tak. edycja, to jest edycja no już tak. w Visual Editorze. No niedawno nawet była taka sytuacja, że ktoś z IP pisał, że słuchajcie, jak ja mam tutaj podlinkować w opisie tej ilustracji, jeżeli klikam y, edytuj, to mi się włącza jakiś program. A <laughs> mówią mu, kliknij edytuj kod źródłowy, bo ten program, to to nam jakiś tam wizual, Editor, to w ogóle... Nie warto sobie tym głowy zawracać, to, to kliknij kod edytuj kod a dziękuję, dziękuję, już, już umiem. No tak, bo ludzie, wydaje mi się, że to jest coś stabilnego i że to się nie zmienia, że jak wrócą po roku, to jeszcze się zorientują, a tutaj się nagle okazuje, że coś się No tak, no bo tutaj to jest akurat stała cecha nowego produktu. Wizualizator naprawdę podlega licznym zmianom, dosyć szybkim usprawnieniom, ale to wszystko i tak są zmiany, więc być może, no, jeżeli ktoś lubi się nauczyć raz, a dobrze, to Visual Editor jeszcze nie jest dla niego dobrym narzędziem. No bo jest jeszcze nie, nie do końca dopracowanym. Tabele już można edytować na przykład w Visual Editorze? Tak. Już można. Można. No, no, tego nie było. Infoboxy? Tak, oczywiście. Już też można. Znaczy, od samego początku można było, tylko chodzi o to, że nasza społeczność nie bardzo chce współpracować co do wstawiania template data, ale już jestem tak, no, po pierwszym słowie z malarzem, yy, że być może trochę przebotujemy i yy -y. no, to są takie rzeczy na... Już techniczne. Tak, na, na naszą rozmowę już bardziej... No właśnie, przypominamy o tym, że y, grupa badania i rozwój spotyka się y, w soboty po godzinie 14. No zwykle po prostu po nowinach, gdzieś po 13.30, koło 14.00, tak. Dzisiaj chyba to się nie uda, no bo jesteśmy na Wowie. Tak, dzisiaj się nie uda, ale no, regularnie się spotykacie właściwie, ale to no nie znaczy, tyle, że co tydzień będzie. będzie. W każdym razie wszystkie nagrania są dostępne na stronie mm, właśnie, gdzie? Na YouTubie. Na YouTubie Wiki Radio. Tak. Kanał Wiki Radio, YouTube, Badania i Rozwój. No, tam się dyskutuje właśnie o takich bardziej technicznych sprawach, jak co tam gdzie przesunąć. Między innymi stamtąd wzięło się, się to badanie, które właśnie w tej chwili przeprowadzamy. Tak, tak, tak oczywiście. To jest oprogramowanie to. zostało kupione, już w tej chwili bardzo łatwo jest tak. wykonać um, taką ankietę. Jak gdyby Tam to niedużo czasu zajmuje. Ale takie zderzenie jest, bo pierwsze pytania tam są takie banalne, a potem nagle dostajesz taką tabelkę i, no, i trzeba chwilkę, żeby, żeby się zorientować, o co chodzi. Zmniejszyłem liczbę kart z 300 do 90, <słuchajcie> <słuchajcie> Z 300. No to dobrze zrobiłeś, bo chyba jakbym zobaczył 300, to To było naprawdę takie, takie, takie ostre cięcie. Ale to doskonale pokazuje największy problem, jaki mamy ze stronami pomocy. Mamy odpowiednią ilość danych i informacji w stronach pomocy, ale nawigowanie po nich wcale nie jest takie proste, mm -hmm, zwłaszcza mm -hmm. jeśli się ma, nie ma zielonego pojęcia o Wikipedii albo tylko i wyłącznie jako użytkownik. A teraz sobie pomyśl, że ja się tym zajmuję od no, trzech lat. No właśnie. I jest poprawa. <grym> o tak. No jest, jest, zdecydowanie. Więc zapraszamy do tego badania, jak można do niego trafić, oprócz tego, że jest na wow.wikimedia.pl. Na tablicy ogłoszeń polskojęzycznej Wikipedii, na grupie PL, Wikipedia na Facebooku i chyba tyle. Mm -hmm. No na, na pewno... Aha, i oczywiście ogłoszenia lokalne, czyli ten taki paseczek na górze, kiedy wejdziemy sobie w obserwowane, tam gdzie jest zwykle napisane... W tym momencie przeczytam akcję, tydzień no, hi, artykułu hiszpańskiego, y, kropka, konkurs tygodni tematycznych, kropka, ponad 5000 stron oczekujących na przejrzenie, kropka, badanie, dwukropek, użyteczność stron pomocy, kropka, głosowanie, dwukropek, y, aktualne wyniki. To jest to. Jest to. I tutaj widzimy użyteczność no, no Myślę, że wszyscy zdążyli zanotować. <głos> <głos> a, a jeśli nie, to zapraszamy do notatek... E, nowiny, Obserwowane. <głos> Nowiny.wiki... E, przepraszam, nowiny.podcasty.info. Mam nadzieję, że to łatwiej zapamiętać. Ale na WoWie przez jakiś czas jeszcze też będziemy tam e, prosić wszystkich, którzy zaglądają, żeby tą ankietę nam wypełnili. W szczególności właśnie nowicjuszy i okazjonalnych z tego miejsca wypadałoby podziękować Mastiemu, który e, przekazał linka e, do, do tego badania osobom uczestniczącym w szkoleniu w ramach tego nowo utworzonego, tej, tej inicjatywy Politechnika Warszawska, e, z tymi biogramami e, mm -hmm. profesorów ich. Projekt Politechnika Warszawska, to tym ludziom właśnie też przekazał linka do tego wydania. Z okazji stulecia e, polskojęzycznej Politechniki Warszawskiej właśnie szykują się obchody. No i właśnie e, ta współpraca też e, związana z tym. E, no dobrze, to kolejny temat. Ja krótko o nim opowiem, bo na kolendy to jeszcze troszeczkę za wcześnie. Wprawdzie już mam wersje robocze, gotowe, takie jeszcze gotowe, ale jeszcze do poprawki. Druga edycja kolęd polskich, które w zeszłym roku były wydane w liczbie 11 bodajże, dobrze pamiętam. Też mi się wydaje, że 11. 11, a w tym roku będzie 7. Mniej, ale za to w wyższej jakości, dlatego że no, młodzi ludzie, którzy nagrywają te kolendy, rozwijają się i po prostu chcą coś coraz lepszy, lepszymi być. W jeszcze wyższej? W wyższej jakości, dlatego że poprzednio instrumentację zrobił aranżer, kompozytor Marcin Kuczewski, który no, zrobił to w komputerze. E, oczywiście było to tak zrobione, żeby tego nie było słychać, że to jest w komputerze, to była normalna orkiestra, natomiast e, tym razem te siedem kolęd będzie zrobionych z, z żywymi instrumentami, to znaczy nie wszystkie instrumenty będą na żywo, ale są skrzypce, jest tuba, jest... E, no, parę innych instrumentów, cymbałki nawet są, jakiś ksylofon. czy to wszystko będzie można zobaczyć, e, znaczy usłyszeć, chociaż to jest tak zrobione, żeby tego nie było słychać z drugiej strony, więc to się ładnie wkomponowuje, ale, no, ale jakość tych nagrań jest zdecydowanie lepsza. Ale też będą nagrywane takie filmy, znaczy były nagrywane podczas e, robienia tych e, kompozycji e, filmiki, także na YouTubie prawdopodobnie się pojawią. Na, na, na, str na stronie y, studia Cantus y, te, te produkcje. No, y, projekt kończy się już na początku grudnia, więc myślę, że lada moment będą gotowe te kolendy do rozpowszechniania. Y, płyty żadnej nie będzie, więc trzeba będzie sobie po prostu samemu zgrać ewentualnie, ale są poukładane tak, że y, album jest jak gdyby wskazany przez kompozytora i reżysera tych nagrań. To znaczy, jaka kolejność tych kolęd powinna być. No są takie, że przy dwóch y, popłakałem się, jak słuchałem, chociaż to nie są jeszcze końcowe wersje. Także naprawdę, naprawdę coś wydaje mi się wartościowego na, na długie lata. Oprócz tego, tak jak poprzednio, będą oczywiście podkłady, które będzie można wykorzystać do własnych prób i produkcji i do śpiewania. Jeśli ktoś jest bardziej zaawansowany, to nawet bez linii melodycznej. Po prostu to jest tak, że można śpiewać tak, jak wokaliści to śpiewali no i taśmę profesjonalną. No właśnie. E, oprócz tego e, jeszcze no, midy, takie tak zwane, czyli takie orkiestra, ale rozpisana w takich, takim komputerowym e, na, na komputerowy sposób. Nawet dokładnie nie wiem, bo to nie, nie tak łatwo odtworzyć, bo trzeba mieć te wszystkie instrumenty, które tam są, a tam jest dosyć dużo tych instrumentów. No i jeszcze jedna rzecz, informacja dla was już też ciekawa, że orkiestra z Zamościa, która, no nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa, zgłosiła się właśnie do studia Kantus, że oni chcą, żeby te kolendy wykonali razem z nimi. Z orkiestrą na, na właśnie 6, bodajże 6 stycznia. Pogratulowawszy. No naprawdę, bo to jest duża orkiestra, oni szukali jakieś nagrań i że to jest super, świetne. Hmm. I tych wokalistów zaprosili też do siebie i będzie duży koncert. Teraz kompozytor przerabia te wszystkie, znaczy robi aranżacje na orkiestrę już 60-osobową. Także to będzie zupełnie inaczej brzmiało już w tej chwili. Słuchacie wiki radia. Słuchacie, no Godzina 13. E, tak jest. Przepraszam, że nie wyłączyłem tutaj. No, ale słuchacie wiki radia, to nic nowego. E, no to mamy piękny przykład z tą orkiestrą, że opłaca się brać udział w tak, wolnej właśnie. kulturze. Dzisiaj mnie pytali w Polskim Radio 24, czy dzięki wiki można zyskać sławę albo profity. Proszę bardzo, jednak się okazuje, można nie tylko w obrębie wiki, ale także i na zewnątrz. Dla nich to jest bardzo fajne przeżycie i takie doświadczenie, które no, naprawdę robią coś dziwnego, Dużego, coś, co może po roku jeszcze tego nie widać, ale już są jak gdyby pierwsze efekty, bo dostają dużo zwrotnych e, informacji. Ktoś zakochał się na przykład w polskich kolendach e, w Stanach, ktoś, kto nie mówi po polsku. Hmm. I on koniecznie chce, y, nawet on chce płytę, bo ma te nagrania, pościągał sobie oczywiście, bo one są dostępne bez problemu, ale on chce płytę, bo on sobie wydrukował nawet tę okładkę, <głos> ale mówi, to nie jest to samo. On poprosił o te, y, te kolendy na płycie. No i ktoś tam mu tłumaczy, co to jest. No po prostu naprawdę docierają do, do dużej liczby ludzi, którzy no zachwycają się tym. Zresztą to widać na ich kanale na YouTubie, że, że po prostu właściwie no, znikomy odsetek mają negatywnych jakichś odz, od, odzewu, ale natomiast bardzo silny, poważny, kilka tysięcy e, polubień, no już w tej chwili ponad 100 tysięcy, nie, ponad 10 tysięcy polubi na Facebooku. To jest taki teraz wyznacznik jest. <grych> nie? No dobrze, to y, za tydzień, mam nadzieję, już zaprezentować jakąś kolendę. no bo to już będzie grudzień, więc tak chyba bardziej będzie można coś yy, dźwiękowego z, ze, świę, ze świętami związanego zaprezentować. dekoracja świąteczna, już wisi w całym mieście. No już wiszą tak ten czas rozpoczęcia, świąt się zaczyna, przesuwa w czasie, no, ale my jeszcze zatrzymajmy troszeczkę. Ja zapytać, czy w Warszawie wiszą choinki, czy już jajka? <głos> Bombki leżą na, na tych, na ulicach, takie duże, do której można wejść. I, i, I te, e, takie prezenty też, cała, cała masa takich ozdób jest już w tej chwili. E, dobrze, to, to ten temat będzie kontynuowany w, w kolejnych audycjach. Jak Wikipedia op opisuje Holokaust? Brakuje nam tutaj Marty, Maliny Moraczewskiej, a ona może już dotarła, ale nie wie, że tutaj jesteśmy. Bo nie. to portal Historia i Media. I, I to tutaj jest artykuł właśnie Marcina Wilkowskiego na temat tego, jak w różnych, w różnych wersjach Wikipedii ten temat jest opisywany. On, Marcin Wilkowski napisał tutaj, że Rudolf den Hartog w swojej pracy magisterskiej właśnie opisuje jak, jak to się różni. Ja myślę, właśnie myślę o tym, że to, o czym już rozmawialiśmy, że rosyjska Wikipedia inaczej traktuje y, tematy historyczne niż polska Wikipedia, i nie ma co tutaj na siłę tego, jak gdyby, próbować wyrównać, bo to właśnie jest zaletą, że widzimy to z punktu widzenia rosyjskiego, z punktu widzenia polskiego, z punktu widzenia amerykańskiego, z punktu widzenia, no, angielska, tutaj miałbym wątpliwości. No bo właśnie, to... właśnie tak, no, to jest ten punkt, gdzie można powiedzieć polska Wikipedia, rosyjska Wikipedia, bo jednak kto mówi po polsku? No, głównie Polacy. E, I nikt tego nie, nie próbuje ukrywać ani tam zam, zaciemniać. Oczywiście my się staramy uwzględniać różne punkty widzenia i tak dalej, ale zawsze literatury polskojęzycznej będzie więcej dostępnej dla polskojęzycznego twórcy niż jakiejkolwiek innej. E, tak samo Rosjanie i rosyjskojęzyczna Wikipedia ale już język taki na przykład angielski. Francuski. Francuski też. Trochę niemiecki. Być może, tutaj bym się wstrzymywał, ale z całą pewnością hiszpański, portugalski, no to, to tam już mają dużo większe szanse na całościowe spojrzenie, a przynajmniej jakieś takie zróżnicowane, zdywersyfikowane. Zresztą może tak zaproponuję jeszcze się wstrzymać z dokładnym omówieniem, omówieniem tego tematu dlatego, że Krzyśek właśnie przed, przed chwileczką wstał i poszedł po Malinę, bo chyba jest też w endeku w tym samym budynku co my w tym momencie, tylko że jak nasze radio się mieści w piwnicy, to Malina jest teraz na parterze i, i Krzyszek właśnie tam poszedł po nią. Zdaje się, że przez komórkę mu napisała, że jest. A, już napisała, że jest. No to, to może przesuniemy w czasie ten, ten, punkt programu dzisiejszej audycji, a opowiemy o tym, że jest praca dla, na stanowisku łącznika ze społecznością. Praca jest po angielsku, więc, więc raczej trzeba po prostu wejść w linka, który będzie w notatkach do audycji i poszukać i zobaczyć, czy to, Wy się do tego nadajecie, hmm, łącznik ze społecznością, to brzmi bardzo fajnie i ciekawie. O, mamy gości nowych w studiów, zapraszam, witamy. Um, ten link Polymery. akurat nie działa. Cześć. Ale postaram się znaleźć to ogłoszenie. Ten link nie działa? To jest, to jest link do kawiarenki, do sekcji, która już została oznaczona przez naszych opiekunów, naszej kawiarenki technicznej, jako załatwione. Oni są bardzo szybcy, jeżeli chodzi o załatwianie tych wątków, takich, które Aha. nie dotyczą ściśle ich. I już spadł. Więc to, to wypadło ale właśnie poszukam takiego linka, który działa, to znaczy yy, linka już na stronie konkretnie fundacji. Mhm, żeby to też nie spadło nam potem. No, na stronie fundacji będzie dokładna informacja o tej, o tej pracy. Yy, to znaczy, to, to nie znaczy, że ta praca będzie się odbywać chyba gdzieś poza granicami? Yy, zdaje się, że nie, dlatego że właśnie rolą z, łącznika ze yy, społecznością jest yy, Raczej odpisywanie na maile, komunikowanie się z wolontariuszami, rozwiewanie wątpliwości, mm -hmm. e, pomoc taka, mniej więcej to, co robi Matt Marek chociaż może troszeczkę z mniejszym nad, takim akcentem mm -hmm. technicznym. Ale jest z nami Tomasz Ganić Taka Witamy bardziej cię, obsługa. Może ty Cześć. nam coś opowiesz. Nie, ja dokładniej... też o tym do, dokładnie nie wiem, o tym stanowisku pracy, z tego, co wiem, tylko to fundacja nie lubi mieć pracowników w innych krajach i oni preferują ludzi, którzy mogą być tam u nich w San Francisco, ale w, czy tak będzie w tym przypadku, czy nie. Na przykład koordynatorka chapterów kiedyś, to była w, w Egipcjanka, która mieszkała w Aleksandrii generalnie. Mhm. W, w, I ona tam z tej Aleksandrii działała, aczkolwiek potem stwierdzili, że to nie jest praktyczne rozwiązanie i w rezultacie w końcu znaleźli kogoś w, w, jednak w San Francisco. No tak, jednak kontakt na żywo jest... Mówiąc to, że na przykład Czy Z tego, co wiem, to oni tam mają na przykład takie... Dużo zagęszczenie w Europie, to było się poczuć o również takich funkcyjnych pracowników. Właśnie z tymi pracownikami, ale Poczekajcie chwileczkę, bo Tomek nie słyszy ciebie i... Patrzyłem na Poliego, powiedziałem mów do Wojtka. Sekundkę, bo może znajdziemy jeszcze jedne słuchawki. I, i, I Tomek będzie. Przy okazji też, wolnego no, czasu no. opowiem historię skoków narciarskich, czyli innymi słowy, chyba to nie jest w San Francisco, nie. Wojtku, w takim razie opowiedz, co miałeś powiedzieć, bo teraz już ci Tomek będzie słyszał. Znaczy, no, napomknąłem, że może w dobie tego, że funkcyjni wolontariusze, czyli Stewardzi, bardzo mocno są skoncentrowani w Europie, no to może dobrym pomysłem będzie również wyprowadzenie z San Francisco również niektórych funkcyjnych pracowników, którzy mają, powiedzmy, największy kontakt z, z uczestnikami ruchu Wikimedia. Ale to taka zupełnie różna uwaga, która pojawiła mi się w głowie na szybko. A czy wiecie ilu takich pracowników z Polski? Właśnie Matt Mareks, tak? Słyszałem, że pracuje. Znaczy on jest tak zwanym kontraktorem, czyli to jest bardziej współpracownik, mhm. bo to nie jest tak zwany staff. Jeżeli chodzi o staff, no to w tym momencie jest chyba tylko to MacWins, czyli w, no tam, on jest szefem tego takiego zespołu mobile. Mhm. Czyli on odpowiada za aplikacje mobilne i mobilną stronę projektów. Mhm. No w każdym razie, jeśli ktoś, to ten link tutaj będziemy musieli poprawić, ale w notatkach do audycji już Zaraz będzie, będzie poprawny. W każdym razie to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. To nie musi być w San Francisco, bo to nie jest rola takiej osoby, która jest na takim stanowisku, żeby być koniecznie w San Francisco. Już daję wam linka, bo widzę, że właśnie gdzieś tam sobie szukacie na, na, na swoim komputerze, także... Już hop, siup. Już jest, dobrze. Mhm, fajnie, dzięki. Którą tu mamy minutę? 40 minuty? 40 minut audycji, więc będziemy musieli się sprężać, ale dużo tematów już nie zostało. Abi Ripsta z Wikimedia Foundation szuka chętnych do wypełnienia badania. Tak jak my szukamy do wypełnienia badania po polsku, to oni szukają... Tylko, że to dotyczy czegoś innego chyba. Ta tak, ale to dotyczy dużo bardziej podstawowych rzeczy. To znaczy na przykład jak często korzystasz z opcji cofnij i powtórz. Pogrób i pochyl. Nagłówek, wytnij, kopiuj, wklej te wszystkie takie właśnie Z podstawowe rzeczy. Czyli iPada, iPhona, Androida? No to, to, to akurat jest na samym początku, owszem, ale potem się pojawiają właśnie takie szczegółowe pytania, ten taki y, już rdzenie tego badania. I tam y, chodzi w tym badaniu o to, żeby, y, żeby ten, ten zespół, który określa pasek narzędziowy, mógł go ustawić w taki mhm. sposób, żeby właśnie łatwo było... Ludziom z tym współpracować, bo w tym momencie na przykład jeżeli chodzi o y, edytowanie wikicodu to dodawanie przypisów w naszej Wikipedii jest bardzo schowane i to już wiele wiele razy było zgłaszane, że tak bardzo przy, przykładamy wagę do przywiązujemy wagę do, do, do dodawania, dodawania przypisów, a w pasku Ciężko narzędziowym znaleźć. to jest gdzieś nie wiadomo, jak schowane i oni właśnie pracują nad tym, żeby te takie podstawowe rzeczy, naprawdę podstawowe yy, edytuj tabelę, właśnie, dodaj kolumnę i tak dalej, i tak dalej. W niektórych dziedzinach to jest naprawdę no podstawowa rzecz żeby to było w taki sposób y, uporządkowane i przedstawione, żeby łatwo było to jakoś ogarnąć. No, to jest takie, no tak jakby y, pisanie dobrej Wikipedii, wzorowanie się na Wordzie, czy czymś tam. No, Microsoft ma swoje ogromne sztaby i dlatego Word w pewnym momencie y, praktycznie zmonopolizował rynek y, edytorów tekstowych y, w pewnym momencie. Mhm. A Wikipedia ma właśnie taką swoją Wikimedia Foundation. Tylko czy my musimy o to pytać, w sensie jak często ktoś używa jakiejś opcji, czy nie można tego jakoś systemowo sprawdzić? sprawdzić? Mhm. A gdzieżby, kto by się zgodził, żeby cały czas 24 na godziny na dobę y, obserwować, gdzie on co robi z myszką? <laughs> No, ale liczba kliknięć jest przecież do wydobycia jakoś ze statystyk. To znaczy, no Bo właśnie, trudniej niż... powołam się na ten, na ten kazus, jak Mastik rozmawiał z, z znajomym Holendrem, który mówi, no my nawet nie mamy danych y, mówiących o tym, y, gdzie szukają ludzie informacji i jakich stron, które są czerwonymi linkami, jak, jakich stron najczęściej, y, co, co oni najczęściej wyszukują. Więc mm. nie, skoro nie wiemy, co oni wyszukują, podstawowa rzecz. No właśnie. No to tym bardziej nie, nie wiemy na przykład, ile razy na co klikają, bo w ogóle y, fundacja nie zbiera takich danych, więc jeżeli już coś się dzieje, to robią badanie i wtedy oficjalnie pytają. No tak, w polityce prywatności jest, są punkty, które wyraźnie mówią o tym, że fundacja nie śledzi użytkowników oprócz takich naprawdę koniecznych sytuacji, kiedy to jest ważne z jakiegoś tam punktu widzenia. Natomiast generalnie gromadzą jak najmniej informacji osobowej, na ile tylko mogą. No to tak, ale ilość kliknięć na... No to też jest, jest informacja, link, no nie, bo, nie bo jeśli by na przykład przechowywali kompletne logi z serwerów cały czas... Mhm. Podejrzewam, że one by były, no to by były olbrzymie ilości danych, natomiast w, no wtedy by można z tych logów wyciągnąć z którego IP albo który użytkownik, gdzie kliknął w co, tak? Mm -hmm, mm -hmm. No tak. Tego... Wtedy by się na przykład wydało to, o czym się mówi czasem, jak, jak są pacynki, dlaczego jest pacynka, bo na przykład ktoś sobie nie życzy, żeby łączyć jego działalność w jednym mm -hmm. polu tematycznym z innym polem tematycznym, a wtedy by oni to wszystko mieli i wtedy już naprawdę byliby tak zwani źli oni. Nawet, nawet ten, no ten do którego tak zwani check userzy mają dostęp, ten wykaz edycji poszczególnych użytkowników, on jest przechowywany tylko trzy miesiące po trzech miesiącach Ale o tym jest. Cicho, bo to le... Lepiej, nie jest, jest usuwany. Nie, to jest Historia, publiczna wiadomość, to jest, to jest nawet na meta wyraźnie opisane. Na, i to jest ale dość... gdzie na meta, który Troldo w ogóle czyta? To ma, to ma też spore, spore, spore, spore znaczenie prawne. No, ja miałem taką sytuację, że to miało spore dla mnie znaczenie osobiście prawne właśnie ten, ten, ta kwestia. No, chronimy tę prywatność. Ja rzeczywiście nie zwróciłem uwagi, że to faktycznie, jakby była taka duża liczba danych, to można było wyśledzić yy, yy, konkretnego użytkownika. Ale faktycznie. zdaje się, że są jakieś metody statystyczne, ja tego dokładnie nie zgłębiałem, ale. Słyszałem kiedyś taką wzmiankę, że można zbierać tego typu dane, nie wnikając jednocześnie w prywatnych mm -hmm. użytkowników, że to jest, no nie da się powiązać z konkretnymi kontami. No tak, to powinno być zrobione. No ale czas, czas już nam minął, jeszcze coś. Po, po pierwsze, Czy czas, ma? po drugie, no nie, po prostu jedno, jedno zdanie. Fundacja nie jest taka bogata, nie jest tak rozwinięta. Ostatnio, oczywiście, rozwijają się i naprawdę jest duży wzrost liczby etatów ale nie mają takich olbrzymich możliwości jak, powiedzmy, Facebook czy Google, więc y, jeżeli coś się da, jeżeli w ogóle coś można, jeżeli coś się robi na świecie, to okej, okay. ale fundacja niekoniecznie... No, ale po, po największym pierwsze, majątkiem y, fundacji są ludzie. Po pierwsze ograniczenia prawne, ale po drugie też organizacyjne i finansowe. Żadna z tych korporacji nie ma tak dużo wolontariuszy i ludzi, którzy są zaangażowani w tworzenie. Któryś wolontariusz ci tak, o, Hopsiu, tak właśnie zrobi dlatego, że jest wolontariuszem? Never. No nie, to oczywiście, no ale, ale jednak tworzy się to właśnie w sensie. Są pewne działania, które, które siły wolontariuszy przerastają, tak? Właśnie. No właśnie. My na przykład i nasza grupa właśnie Badań i Rozwoju. No ale... Proste rzeczy i mówimy, niestety, wolontariusz tego nie zrobi, nawet grupa wolontariuszy. Jeden pracownik już tak, grupa wolontariuszy nie, bo to są wolontariusze. No, ale w tej, w tej sytuacji pomaga nam Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Wikimedia Foundation też można się zgłosić oczywiście, no i wyciągają do nas rękę na pewno. To już wszystko w takim razie w dzisiejszej audycji. Za chwilę idziemy na górę, także zapraszamy, jeśli ktoś jeszcze chce do nas dołączyć. Dziś jest sobota 29 listopada 2014 roku o godzinie 16:00 gala wręczenia nagród Wiki lubi Zabytki 2014. No, a później po godzinie 17 można z nami posiedzieć i po prostu nauczyć się czegoś, czego się nie umie. E, albo zobaczyć, jak to robią inni no, w sali galerii. Zapraszamy. E, a byli z nami dzisiaj Tomasz Ganicz, w ostatniej chwili tutaj dołączył do nas. Dziękujemy. Nie, przywiozłem, Mar przywiozłem wystawę i kanapki, na które też zapraszam. <grym> tak, już mówiliśmy <grym> o tych kanapkach. Marek Mazurkiewicz, dziękujemy. Dziękuję. Szymon Grabarczuk. Dziękuję. Krzysztof Machocki. Dziękujemy miłego dnia. I Wojciech pędzi w Gdańsku. Dziękujemy Ci, Wojtku. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.